nie mów nikomu to tajemnica burak muszę mówić wolno i się kontrolować aby znowu się nie zdenerwować jest godzina 17.22 i ja staram się po prostu od godziny dobrej Właśnie wyciszyć I jakoś zrobić tak, żeby nie rzucać gromami Ale zanim powiem co spowodowało, iż tak właśnie mam Opowiem może co było wczoraj i, i do tego momentu wkurzającego Wczoraj nie, nie, nie było nagrania, nie było nowego, że tak powiem, audio wpisu Ponieważ byłam bardzo zmęczona i na dodatek w ogóle chyba z lekami czytałam, ale dzisiaj lepiej się czuję, więc może to dobry sposób. Więc zrobiłam coś z saszetki, do tego wzięłam coś w tabletce. Do tego jeszcze chyba cały listek na gardło tabletek zsałam jedną po drugiej. I stwierdziłam, że no dobra, to pójdę nagrywać. Położyłam się na chwilę, obudziłam się rano. Także <grym> z nagrywania nic nie wyszło. No i musiałam dzisiaj na ósmą być w pracy. Przerażało mi to, jak śnieg padał, ale na szczęście dało się przejechać w pracy, tak powiem szczerze, że w miarę, aczkolwiek miałam być do 13, byłam do 14 i jak dla mnie to trochę niepotrzebnie pojechałam, ale okej, okay, nie będę wnikać, nie bardziej, że nikt mnie zapłaci za ten dzień. Następnie tak, jak wracałam do domu, to śnieg bardzo walił, że tak powiem brzydko. I zaczął się roztapiać, ponieważ temperatura wzrosła. Ale mimo wszystko, tak, momentami było, te koła się no ślizgały, jeździły. Nie, oczywiście znowu kilku bałwanów wyprzedzały i jechali w ogóle, jak byli pozbawieni wyobraźni. Natomiast cieszy mnie jedna rzecz ponoć na tej drodze, którą jeżdżę. Coraz częściej widywany jest samochód taki cywilny, że tak powiem policji i jak widzę, że ktoś y, jedzie niezgodnie z przepisami to włączałem koguta i załatwiają sprawę, więc mam nadzieję, że te procedery będą się coraz rzadziej pojawiały No i teraz przechodzimy do najlepszej części no, Byłam zjechana, rano dodam tylko chyba kurczę, nie wiem, pół kanapki już byłam głodna, zmęczona i chciałam w końcu przyjechać do domu. Udało mi się dojechać. Wjazd za kamienicę, oczywiście masakra, bo nikt tego nie odśnieżył. zmielonego śniegu pełno samochód lata na wszystkie strony, ale okej. Okay. Podjeżdżam sobie za kamienicę. I co, nie ma miejsca gdzie stanąć, bo nastawione samochodów nie wiem czy ich. Ale co jest ciekawsze, na, jest tak, y, trzepak, jest miejsce na powiedzmy cztery samochody, i no i później już samochody stawiają z tej klatki obok. Stoją dwa samochody, oba nie z naszej klatki które tak postawiły, że tylko one stoją. W tym patrzy samochód kolesiach z klatki obok. No ale ok, sobie myślę, może po prostu nie miał gdzie stanąć. Jako, że miałam jeszcze zrobić zakupy, znaczy planowałam zrobić je później, ale dobra, no to pojechałam, za, pojechałam, wyjechałam drugą stroną, pojechałam do sklepu. Wracam ze sklepu i przede mną sąsiadka z góry jedzie. Też nie miała zbytnio gdzie zaparkować samochodu, dziewczyna zakopała, więc ja postawiłam y, przy pierwszej klatce, Mimo, iż tam nie wolno, ale liczyłam na to, że za chwilę będę mogła przestawić. No, w końcu tam z, y, kilka samochodów odjechało, które nie wiem, należały do mieszkańców. Wszystko pięknie. I ten facet, który stał na, że tak powiem, moim miejscu, też odjechał. Więc poszłam sobie, zaczęłam odśnieżać kartonem, jako że nie kupiłam jeszcze sobie łopaty. Odśnieżałam pół godziny, wszystko pięknie. Odśnieżałam na trzy miejsca. Jak już odśnieżałam, to mówię, dobra, ja zrobię to w ten. Jeszcze odśnieżałam, jeszcze stałam w tym miejscu, a on sobie przyjechał z żoną, prawie że mi po nogach przyjechał i wjechał sobie na to miejsce, gdzie ja stoję i odśnieżam. Wysiadę zadowolony, żonka wysiada, nic nie mówi i... Ja mówię do tego pana, że ja tu zawsze stawiam samochód, odkąd mieszkam, czyli już po, po półtora roku i że właśnie odśnieżam. Widzi, że odśnieżam i czy nie mogę przestawić samochodu chociaż tak, żebym ja mogła wjechać sobie, skoro już musi tutaj stawiać. Pan stwierdził, że to należy wszystko do wspólnoty, nie ma tu rzeczy, czyjeś miejsce, czyjeś nie. Zaczął wymachiwać mi łapami przed twarzą, a żonka stoi i nic nie mówi. Sąsiadka no, z góry się wkurzyła, otworzyła okno, zaczęła się na niego wydzierać, że on sobie myśli, że tu ja odśnieżam tyle czasu, a on mi tutaj wjechał i w ogóle... I powiem szczerze, że tak się wkurzyłem, że nawet nie miałem ochoty dyskutować z tym panem. Po prostu sobie poszedł. No i co dalej? Yy, przyszli, zeszli, zeszli się sąsiedzi. Sprzeciwko właśnie i z góry zaczęliśmy rozmawiać. Ta pani sprzeciwka, co mieszka przeciwko mnie mówi, się pyta, czy, czy ten pan był bardzo chamski w ogóle. I ona mówi, no jak ta żona się dowie, a pani z góry mówi, że ta żona była z nim i nic nie zrobiła w tej sprawie. Koniec końców skończyło się tak, że y, pan y, sprzeciwka sąsiad tak moim samochodem wjechał tyłem jakoś, że pod oknami postawił. Ja bym tak nie mogła wymanewrować, że właśnie samochód stoi tutaj pod, pod moimi oknami, nie na moim miejscu, tym takim normalnym, ale nie, nie, nikomu nie przeszkadza i na razie może tak sobie stać. Y, myślę, że pani z sprzeciwka sąsiadka, która zna żonę tego hama. Coś zadziałała, bo właśnie jak to nagrywam, to widzę, że wyjechał z mojego miejsca. Um, i, I nie wiem, czy, czy, czy na, na czym scenał, gdzie pojechał, może po prostu około za Nie wiem, generalnie tak. Ja się na odśnieżałam. <śmiech> Faza zachowała się po hamsku, się na mnie wydzierał i był bardzo taki. W ogóle nie będę po prostu tego powtarzać. najlepsze przede wszystkim jest to, że w czasie letnim czy wiosennym nie ma problemu. Bo jest dużo miejsca i wszędzie mogą samochody stać. Tylko, że jak już śnieg, to jemu się nie chciało odśnieżyć facetowi. Jak mi to zajęło pół godziny i to jeszcze kawałkiem kartonu, to jemu łopatą by to zajęło jakieś 10 minut. Ale nie, facetowi się nie chciało. Po prostu masakra. Bo jemu, bo na jego miejscu jakiś inny facet stanął. Tylko, że ten facet, który niby stanął na jego miejscu, odśnieżył miejsce na trzy samochody, postawił swój i jeszcze ktoś na postawił. I co, panu już się nie chciało odśnieżyć kawałek dalej. No po prostu. Szczyt hamstwa. Hamstwo i pospólstwo, naprawdę. I nie wiem skąd się tacy ludzie biorą. Ja nie jestem człowiekiem kłótliwym. Wszyscy jesteśmy w wspólnocie, trzy klatki. I ja nigdy z nikim się nie kłócę, nigdy nie mam do nikogo pretensji, ale to, to już była hamuwa. No gdybym, kto by mnie kurczę rozjechał, żeby tylko sobie wjechać. No po prostu. No, szkoda mi naprawdę słów. Nie dość, że jestem chora, że dzięknie mi znoszę, że boli mnie gardło, że mam gorączkę. Jeszcze odśnieżałam, kurde, pół godziny śnieg. Całe z buty miałam, mokre skarpetki, wszystko, włącznie z dniami, bo chciałam sobie postawić samochód. To widzi, kurde, że odśnieżałam jeszcze powieżdża. Ale najbardziej mnie denerwuje to, że ta kobieta nie zareagowała, nie powiedziała nic. Nawet am. Stała z siateczkami, nic. No, po prostu... Nie wiem, może on jest jakimś hamem, takim naprawdę i on tam tłuczy, coś, nie wiem. W każdym bądź razie myślę, że powinno się zrobić zebranie wszystkich członków wspólnoty i podjąć decyzję jakąś w tej sprawie, bo tak być nie może. Ja rozumiem, do mnie też czasami przyjeżdża, mama stawia samochód, ale ona stawia właśnie jakoś tak, żeby nikomu nie walić i żeby... Zresztą każdy tu ma ustalone swoje miejsca i nawet jeżeli w wakacje się nazjeżdża ludzi różnych, to zawsze jest gdzie postawić samochód. Teraz po prostu nie wiem, co za... I w, w tym momencie powinnam się ubrać i sprawić swój samochód na to miejsce, ale po prostu już mi się nie chce. I już stoi tak, jak stoi. Jeszcze pan specjalnie ustawił mi tak trochę właśnie od kamienicy. Tak jak kiedyś ten bałwom nie ustawiono, co mówiłam, że ja później miałam problem, żeby wyjechać. I widziałam, że ten koleś się męczył, żeby wyjechać. Żeby mój samochód nie walnąć. Gdyby walnął w mu samochód, byłaby to jego wina. A on by już sobie, i tak jeszcze sobie uszkodził, więc. Tak czy inaczej, no. Masakra. Nie wiem, czy wy też macie takie problemy, ale generalnie sąsiedzi, no, co jak są fakt, fakt, narzekam na tych z góry, że sami się kłócą, czy tam te dzieciaki latają, czy coś, ale tutaj faktycznie ta pani stanęła w mojej obronie i się na niego nadarła i w ogóle i, i ci sprzeciwka też są w porządku, bo nawet jeżeli jakieś czasami zgrzyty są, to generalnie, jeżeli coś się dzieje, to wiem, że można na nich liczyć, wiedzą, że sama mieszkam i... A w ogóle tak, sąsiedzi z góry się wyprowadzają za dwa tygodnie. No ponieważ oni mają jeszcze ogrzewanie, to wynajmują, mają jeszcze ogrzewanie na piece kaflowe, mają małe dzieci, więc w związku z tym przeprowadzają się do mieszkania, gdzie jest normalne ogrzewanie. I teraz się trochę martwię, bo jeśli się nikt nie wprowadzi, to tam u góry będzie nieogrzewane. Więc nie dość, że u mnie ciągnie od piwnicy, jako że mieszkam na parterze, żeby mnie ciągnęło od góry. Także nie wiem, nie wiem jak to będzie. Będę musiała pewnie więcej jak grzać, a mam ogrzewanie na gaz, więc aż się boję pomyśleć o rachunkach. No i... A jeśli ktoś się wprowadzi, to ciekawe jestem, kto? Co za ludzie zamieszkają u góry? Nie mam pojęcia. Się okaże. No właśnie. Mam nadzieję, że tacy w miarę, jacyś ludzie. Ogólnie to... Byłam bardzo przeciwna temu, żeby szukać nowego mieszkania, ale chyba zaczynam się przekonywać jednak do tego, aby kupić coś w nowym budownictwie. Um. Pewnie mniejsze, no pewnie dwupokojowe nie trzy, tak jak mam. Ale zważywszy na to, ile coraz więcej różnych minusów się na a jeszcze jak ja mieszkam właśnie sama, to nie jestem po prostu w stanie wszystkiego ogarnąć. I no ręce mi opadają, że tak powiem. Ja też um, a propos świąt, mieliśmy dostać bony, znaczy dostaliśmy bony świąteczne, że dostałam o połowę mniejsze niż w zeszłym roku. W związku z tym trochę mi się plany pokrzyżowały. No, ale trudno, tak już bywa. No, to ponarzekałam. Może teraz o czymś mniejszym powiem, bo jakoś tak lżej się zrobi, nie? Jak człowiek o tym wszystkim tak jakoś, nie wiem, opowie, choćby sam sobie. I pewnie dlatego dzieciaki do mnie przychodzą. No właśnie, a propos dzieciaków, to tak tak też trochę miło, bo no to dobra, powiem, kim jest, żeby już tak... Bo jak chcesz zami opowiedzieć jakąś historię z pracy, to tak kijowo. No więc pracuję w szkole i jak dzieciaki czasami do mnie przychodzą, to no tak fajnie, bo nawet ostatnio takie łobuzy stwierdziły, że no, my to tutaj panią lubimy. Tak, lubimy do pani przejść porozmawiać, pani taka normalna jest. I jakoś tak zauważył, znaczy ja już to dawno zauważyłam, odkąd pracuję, że jeżeli się do nich podchodzi tak nie z krzykiem i jeżeli taką jakąś relację się z nimi nawiąże, nie nazwać oczywiście koleżeństwa, ale taką, że no się, jeżeli się jest w stanie im pomóc i z nimi dojść do jakiegoś porozumienia, to później nie trzeba się na nich wydzierać, bo jeżeli zwrócę uwagę, to staną robić to, co tam mi się nie podobało, choćby dla z sympatii. I też właśnie jakoś tak mam, że że nie, na przykład mi się podoba to, że mimo, że jest największym obuzem w szkole, może przyjść do mnie, zrobimy mu herbatę, pogadamy o dziewczynach czy o czym tam i że czuje się, że nie jest taki beznadziejny, że, jest, że nie jest nikim, że może jednak coś osiągnie, może jednak skończy to gimnazjum i nawet jakoś tak lepiej już jest i na przykład największy obóz w szkole zaczął nosić mundurek. Fakt faktem, że na przerwy chowa go do plecaka, żeby nikt innych klas nie widział ale na lekcjach przynajmniej przystało dostawać uwagi, żeby z mundurka ciągle chodzi. Także niektóre rzeczy są takie, że są takie moje małe sukcesy, albo kiedy dziecko, dziewczynka tak całkowicie się izolowała od wszystkich rówieśników, nie chciała w niczym brać, udziału w ogóle, zaczęła brać udział w konkursach i z języka angielskiego przyszedł dalej. i opowiadanie z o drugie miejsce w konkursie szkolnym i widzę, że na przerwach tak bardziej się udziela. Wychowawczyni powiedziała, że częściej się uśmiecha. I jakoś tak, to, to, to jest dla mnie naprawdę wielki sukces i to chyba jest cała istota mojej pracy. I, I właśnie, no, jakby wynagradza mi to, że ostatnio więcej mnie nie ma w domu niż jestem. I, i jakoś tak nadaje sens temu wszystkiemu. Nawet jeśli bywa gorzej i mam jakieś przykrości, to, to pewne rzeczy potrafię to zrównoważyć. Poza tym, poza tym kupiłam sobie blok i kupiłam sobie zestaw ołówków, głównie miękkich i kupiłam sobie nawet kredki takie artystyczne i sobie będę rysować. O, kiedyś ja rysowałam całą podstawówkę i dwie pierwsze klasy liceum, a później przestałam i tak stwierdziłam, że będę sobie rysować. Nie mam jakiegoś super talentu, nie są takie piękne rzeczy, takie jak na przykład uczennic niektórych, że jak patrzę czasami to normalnie wow. Ale co tam, będę sobie raz na jakiś czas coś tam rysować Może czasami jakiś obrazek nawet wrzucę Jako ilustrację do audiobloga I to będzie taki mój sposób właśnie na relaks Chociaż nie wiem kiedy na to czas no. Odnośnie lekarza to Tylko zależy od tego jak się będę jutro czuła wieczorem Na razie znowu czuję, że mnie rozkłada Ale to pewnie po tym maratonie na śniegu I nerwach no, także pewnie jak mi już całkiem adrenalinka opadnie To wtedy dopiero mnie całkiem weźmie I poczuję, i, że już gorączka mi łapie I znowu gardło bo zaczynam mieć zawalone Ale znowu się poszaruję lekami I może będzie lepiej No, już mam taki w ogóle Teraz to i tak jest dobrze, bo, bo wypiłam kawę Ale już mam taki momentami zmutowany głos, że yy, nie, nie bardzo mnie słychać z jednego końca sali na drugim Gdzieś taki mają ubaw, trochę Te mnie. No ale cóż. A odnośnie w ogóle dobrych uczynków, to jest maraton pisania listów. Właściwie dzisiaj się zaczyna. U nas był z wczoraj na dzisiaj. Piszemy listy, w, że nie, nie, nie godzimy się na niesprawiedliwość broni, w obronie ludzi, na przykład, którzy walczą o prawa, prawa człowieka albo niesłusznie osądzonych i w ogóle na pewno wiecie o co chodzi. No i się pisze te listy, i później się je tam przekazuje. U nas wyszło 700 listów Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik I też sama napisałam W ciągu No tak dość tych listów, bo nie liczyłam Ale wiem, że w ciągu tego czasu, który byłam To praktycznie 3 czwarta czasu Pisałam I yy, wiem, że to przynosi skutek Że jeżeli jest wystarczająco dużo listów sami jest jakiś odzew I jesteśmy w stanie naprawdę zmienić Czyjeś życie, a do różnych ludzi się pisało Na przykład do kobiety, która ma dzieci, która właśnie walczy o prawo człowieka, o, o, o znęcanie się nad kobietami fizycznymi, że często w Chinach, które często jest łapana, bita, przetrzymywana i w ogóle najróżniejsze są y, przypadki, ale głównie są to osoby, które walczą o prawa człowieka, o jakieś zmiany. Najwięcej w ogóle do krajów hiszpańskojęzycznych zauważyłam było. Y, I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że. że co. że niektóre dzieciaki. znaczy, że generalnie dzieciaki się wykazały, ale niektóre dzieciaki chyba po prostu nie zdają sobie do końca sprawy z tego jak ważne to się co to jest. Na koniec oczywiście przeglądałyśmy te wszystkie listy i. P chyba ponad 200 poszło do śmietnika, bo się do niczego nie nadawało albo tak pokreślone, że nie wiem, albo w ogóle podpisane na przykład Ahmed y Lato albo Alibaba, albo coś tam nie? ale to były listy pisane na lekcjach, nie, nie tych dzieci, które same z siebie przyszły pisać mm. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że że jestem padnięta, naprawdę. Myślałam, że będę po 14 w domu i że sobie odpocznę, trochę ogarnę w mieszkaniu i że zacznę tak sobie trochę regenerować się. A jest godzina przed 18, a ja jestem cały czas jeszcze napięta i, i, i, i czuję, jak to zmęczenie psychiczne mnie dopada. Bez sensu w ogóle, prawda. Dużo się ostatnio dzieje złego, jakiegoś takiego. To jest takich rzeczy, które, które mnie drażnią, wkurzają, jakoś rozstrajają i, i chodzę taka nabuzowana na taki kurcze króliczek Duracella, no i, i ta bateryjka zamiast się kończy, to się nie kończy, bo to przecież najlepsza bateria na rynku. No, na szczęście nie jestem na baterie słoneczne, chyba. No, a w ogóle to pozytywnie ostatnio mi zaskoczyła świeczka z biedronki, która kosztowała całe 3 złote, bo napisane, że jest świeczka zapachowa, a większość świeczek zapachowych jest takie, że same w sobie nie pachną. Że same w sobie pachną, a jak się zapali, to nie pachną. I o dziwo ona po zapaleniu pachnie i to nawet całkiem ładnie. No. Ym, cóż jeszcze? Ach, wynosiłam dzisiaj śmieci i bym wywinęła orła i bym wpadła dosłownie do śmietnika. Ponieważ do śmietnika się skończy tak jakby troszkę pod skosem i się pośliznęłam I, i, i tak no gdybym troszkę bardziej pojechała to bym tak górną częścią znaczy bym się zatrzymała na śmietniku i górną częścią bym wpadła do śmietnika z siły oczywiście tej pędu czy jak to tam nazwać no także na pewno byłby to bardzo ciekawy widok i bardzo naprawdę pozytywny i, i super i pewnie bym się czuła w ogóle świetnie dzisiaj zwłaszcza gdybym wylądowała twarzą w jakimś nie wiem spleśniałych ziemniakach czy w czymś Mm. w ogóle jestem w szoku, że od, w taką pogodę robią drogę. Kładą asfalt. <głos> Mistrzostwo świata. Czymś tam leją czy sypią, że to się taka ciepło bucha i jest czarny asfalt i asfalt kładą. Słuchajcie, że takie pogodzie. Ja się nie znam na tym. Ale no w ogóle dla mnie to jest kiedy co widzę. I mam samochód upieprzony cały od asfaltu i jakoś chyba nikt mi go nie przyjdzie i nie umyje. Będę się sama, kurczę, z benzyną Albo dam na mniej i stówę zapłacę, jak nie więcej. Ale stwierdziłam, że na razie go nie myję, póki jest śnieg, póki jest ciapa, póki cały czas kładam ten asfalt, umyję się, jak się to wszystko skończy. No, przepraszam, że tak trochę siorpię nosem, nie wiem, czy to słychać. Ale jakbym zaczęła teraz smarkać w chusteczkę, to by w ogóle było zabawnie. A poza tym to jest taki, taki ni to katar, ni to co, że to wcale nie chce lecieć, jak się smarka. Nie wiem, może za takim mam zwolone? I miałam nagrać króciutko, a już gadałam 19 minut. Och, och, straszne, no ale nadrabiam za dwa dni, więc więc może to i dobrze. I tak się zastanawiam, kto w ogóle tego codziennie słucha i czemu wy tego codziennie słuchacie? Przecież codziennie gadam to samo, codziennie te same głupoty i moje życie naprawdę jest nudne i nie ma jakichś super fajnych wydarzeń godnych uwagi. Hmm, trzeba by się nad tym zastanowić głębiej, tak myślę, no w ogóle to zastanawiam się co pierwsze narysuję dzisiaj chyba już nie dam rady, a może nie wiem, może jakąś y, kartkę świąteczną cudowną i na przykład napiszemy em, kultura jest y, coś tam w modzie czy coś w tym stylu albo nie wiem, narysuję barana Hama, bałwana hama znaczy się tfu i zaniosę temu sąsiadowi tamtemu chociaż ja nie wiem gdzie on mieszka, wiem, że w kolsobach ale nie wiem gdzie no a właśnie a propos tego ham, hama buraka i w ogóle to i już jak tylko się wprowadziłam, to powinna była podejrzewać, że to taka dziwna rodzina, bo jego wnuczek w ogóle latał koło mojego samochodu, przykleił mi gumę do rzucia, także zakleił ten do otwierania bagażnika dziurkę, lusterka poprzestawiał i ciągle się ganiał wokół mojego samochodu, ciągle go łapami dotykał i w ogóle taki niedobry ten dzieciak jest. No to już mi daje trochę do myślenia, że tak go wychowali. No właśnie. Zobaczymy, czy, czy on tu podjedzie, czy sobie może wykoł swoje własne, bo co za problem odśnieżyć. A ja się powtarzam. No właśnie. Dobra, kończę. To by było dzisiaj na tyle. E, mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. A jak mi przejdzie i jak ogarnę umysłowo pewne rzeczy, to może jeszcze dzisiaj coś nagram. Zobaczymy. Na razie to, powiem szczerze, mam ochotę na lampkę wina. I do sprawdzić, czy mam jakichś zapasów, żeby sobie wypić. Oczywiście nie z lodówki, no bo jestem chora, ale nie wiem. Albo piwo może jeszcze iść, mam zabunkrowane. W każdym bądź razie muszę się naprawdę jakoś tak odchamić, że tak powiem. Także do usłyszenia i dziękuję bardzo Wam za troskę. Żyję, chodzę, nawet podskakuję i nawet się wkurzam. I nawet rzucam różnymi przedmiotami. I o, no, to by było na tyle.